Bye. <laughs> podcastowa dziewiątka z Lubina, przed mikrofonem Adam i Darek, świąteczna audycja o numerze 193, którą zacząć oczywiście czas. Zapraszamy. końcówka roku 2012. Przeżyliśmy już koniec świata, ale o tym trosz, troszeczkę później. Yy, podsumowujemy tak świątecznie, może troszeczkę. Zapewne słuchacie tego podcastu w świąteczny wieczór, a być może pomiędzy świętami, nowym rokiem, a ci spóźniascy pewnie już w 2013 roku. 2012 rok, takie krótkie podsumowanie, był ważnym przede wszystkim dla dziewiątki, ponieważ dostała nagrodę. Jaka to nagroda, Darku? A tak, przypominamy. Dziewiątka jest laureatem European Podcast Award w kategorii Narodowej Podcastów Profesjonalnych z trzecim miejscem w Europie, a pierwszym w Polsce. To było w marcu, ale później były również Darek i Adam w trasie i przedstawialiśmy Wam relacje m.in. z Wrocławia. Oczywiście takie wypady, luźne wypady do miast będziemy również kontynuować, w planach mamy na przykład chociażby Poznań i te wszystkie relacje, wszystko będziemy Państwu przedstawiać jak w najświeższy, jak najświeższy sposób i jak najciekawszy, interesujący. Oczywiście Dziewiątka zawitała w tym roku również na Podhalu, stamtąd też była audycja. Mieliście oczywiście okazję przejrzeć to na stronie bloga podcastu, o czym oczywiście na bieżąco Dziewiątka Was informuje. W 2012 roku mieliśmy okazję posłuchać serii moich tutaj przedstawień klasyki horroru co na nowy rok chciałbym to troszeczkę urozmaicić i przedstawić również co takiego będziemy mieli w kinach o, chociażby na płytach Blu-ray czy DVD no i oczywiście mam nadzieję, że będziemy kontynuować i postaramy się w jakiś sposób kontynuować ten cykl reportaży, który się pojawił, bo dwa reportaże dziewiątkowe były, między innymi opowiedzieliśmy o takim radarze, który, który mieści się na terenie obecnej już Ukrainy, dawnego ZSRR. Audycja, wiem, cieszyła się bardzo dużą popularnością, dziękujemy. Dziękujemy również pewnemu zespołowi z Ukrainy, który po przesłuchaniu audycji zapowiedział, że jak najbardziej chce publikować piosenki u nas w 2013 roku, oczywiście w jednym z pierwszych audycji. Mam nadzieję, że utwory tego zespołu się pojawią w dziewiątce. Jeszcze wiele przed nami, Cho chociażby różnego rodzaju reportaże, które uczą i dają do myślenia. Tak, nagrywamy już tą audycję po 21 grudnia, i no z tego co obserwuję chociażby na zewnątrz, Darku końca świata nie widziałem i do tej pory nie widzę. Co się stało? Początek świątecznej zimy chyba, bo tak delikatnie zaczęło oprószyć śniegiem, temperatura spadła jeszcze bardziej poniżej zera niż było, to przed świętami. 21 grudnia tutaj wszyscy trąbili, że według kalendarza Majów będzie to koniec świata, a tak naprawdę okazuje się, że to tak Taki koniec kalendarzu, kalendarzu Majów. Majowie, którzy tak ponad 3600 roku, rokiem przed naszą erą stworzyli kalendarz, który jak dotąd jest najdokładniejszym kalendarzem stworzonym przez człowieka. My na przykład co 4 lata musimy dodawać ten jeden dzień, a oni rozwiązali ten problem i według tego kalendarza. 21 grudnia 2012 roku był końcem ich kalendarza, ale tak spoglądając i przykładowo pokazując, że chociażby na liczniku bieżnika samochodowego, jeżeli mamy wszystkie dziewiątki, to następnym co jest? Są zera i później jedynka i znowu się zaczyna cykl od nowa. I jest, dokładnie jest to samo z kalendarzem Majów. Jeszcze słyszałem taką ciekawą interpretację. Sami Majowie powiedzieli, że najprawdopodobniej jeśli kończy się ta i wielka rachuba, zaczyna się następna, to zwykle wiąże się to z jakimś wydarzeniem, które na przykład wpływa w jakiś tam sposób na losy świata. I żeby było najciekawiej, to Julian Assange, który otrzymał azyl Ekwadoru i obecnie jest na terenie Ekwadoru w Wielkiej Brytanii, żeby było ciekawie, czyli w ambasadzie Ekwadoru w Wielkiej Brytanii twórca portalu Wikileaks zapowiedział właśnie 21 grudnia wczoraj w wystąpieniu przez okno z tej ambasady, że już w 2013 roku Wikileaks opublikuje milion dokumentów, które wpłyną, może wpłyną, które będą w jakiś sposób przedstawiać każdy kraj na świecie. Być może to właśnie o to chodziło, być może Majowie przewidzieli na przykład Juliana Assange, który opublikuje znowu jakieś tam dokumenty, które zostaną odtajnione przez portal Wikileaks, nie wiemy. Nic nie wiadomo na ten temat. Niektórzy, chociażby z wie, wiele religii mówi o nadejściu antychrysta, a jeżeli chodzi o Majów, to oni każdy cykl wspominali, że się kończy jeden świat, zaczyna się drugi i stwierdzili, że tak naprawdę w rzędzie już jest już to czwarty świat jeszcze był taki dowcip, że jak się skończy kalendarz majów, rozpocznie się kalendarz czerwców, czyli co? Żyjemy od dziś, od wczoraj według kalendarza czerwców. Możliwe, że tak, tak. Grudniowy się skończy i później będzie znowu styczniowy, no, bo w końcu cykl jakiś musisz być, musi być oczywiście tak jak fajnie wspomniałeś o tym o tym liczniku, który, na którym po dziewiątkach znowu rozpoczynają się jedynki i tak jest z tymi naszymi tradycyjnymi wszystkimi licznikami, które mamy, czy to gazowy, czy to elektryczny, jakikolwiek tam, gdzie jest właśnie ten taki system. Pamiętamy jeszcze nawet były takie zegary, w których takie zapadki spadały i tam też oczywiście było 23.59 i później było znowu 0.00. Tak jak w zegarku, tak jak w kalendarzu, tak samo ten kalendarz. Dokładnie. Jeszcze wspominając o Majach, chociażby wędrując w okolice, gdzie ten lud panował, tak naprawdę trzeba wspomnieć, że Wierzyli oni w bogów i oddawali wszelkie pokłony bogom, jak i również przede wszystkim składali bogom różnego rodzaju ofiary, także i w ludziach. Ostatnio National Geographic wybrał się w taką podróż właśnie tropem Majów i odkrył w okolicach ich budowli są takie jeziorka, gdzie można zanurkować. Są takie pod, podziemne jeziorka. Okazuje się, że na samym dnie jest mnóstwo czaszek, mnóstwo, można powiedzieć, no, ciał różnego rodzaju części ludzkich po właśnie takiego rodzaju składaniach ofiar. Ofiary te były składane bogowi deszczu, czakowi. A to dlatego, że w tamtym okresie cywilizacja mają przede wszystkim upadła z powodu wielkiego, wielkiego rodzaju, wielkiego jakby rozmiaru suszy, i oni myśleli, że trzeba więcej tych ofiar składać bogom, przede wszystkim temu bogowi czakowi, a się okazuje, że byli w błędzie. Także to był bardzo taki brutalny lud, i trzeba o tym pamiętać. Mówisz o czaku Nasuwa się oczywiście myśl o Chucku Norrisie. No to nie jest ten Chuck. E, chociaż e, pewnie e, to tylko i wyłącznie w nazwie można połączyć to. Chuck Norris ostatnio stał się u nas w, w, tak kojarzy teraz wspominając ten 2012 rok e, takim taką postacią reklamową, nie? No i nie tylko, bo oczywiście czego nie może każdy człowiek to oczywiście może Chuck Norris. Kiedyś nawet widziałem taki fragment filmu, w którym jakiś facet piłą mechaniczną drzewo ścinał i podszedł Chuck Norris, wziął rękę i zatrzymał piłę mechaniczną. To oczywiście Chuck Norris, Norris może wszystko. No może wszystko. Oczywiście ten filmowy Chuck Norris może wszystko, ten prawdziwy pewnie nie i pewnie tak samo śmieje się z tych dowcipów o nim, jak i wszyscy pozostali. Jeszcze tutaj, żeby nie było tak y, miło, y, y, wiem, że zawsze nie chciałbym popsuć y, tutaj końcówki, ale odnośnie jeszcze końca świata... Do końcówki to w ogóle jeszcze daleko. Do końcówki daleko, tak. <głos> Tylko, że mówiąc jeszcze o przepowiednię, 21 grudnia. No nie sprawdziła się, nie? I ktoś mo może pomyśleć, no dobra, a jaka następna jest data? I tutaj naukowcy zaobserwowali, że zbliża się do ziemi kometa, która w w 2029 roku w kwietniu będzie bardzo blisko Ziemi. Ponoć będzie to odległość o 10 razy mniejsza od odległości między Ziemią a Księżycem. To pewnie będzie niezłe widowisko. To będzie najbardziej takie ciało niebieskie, najbardziej jaśniejsze, które można by było zaobserwować na, na niebie obserwowaliśmy w tym roku m.in. Flary Iridium, o których opowiadaliśmy, ale to był sztuczny obiekt, a teraz będziemy mogli taki prawdziwy zobaczyć, tak? W, w którego roku? Jeszcze raz, przypomnij. 2029, to będzie kwiecień. Jak mam by nadzieję, że przedstawimy relację. Jak najbardziej, jeżeli będziemy do tej pory prowadzili, oczywiście. Audycję. Zaobserwujemy, mam nadzieję, że być może nawet jakieś fotografie się wtedy pojawią. Y możliwe i jest to nieuniknione ponieważ będzie to bardzo duży obiekt który przeleci obok Ziemi, ale naukowcy nie boją się akurat tej daty, boją się daty 7 lat później, 2036 rok kiedy to może dojść do właśnie zetknięcia się w Ziemi z tą, z tym obiektem ale czy tak będzie tak naprawdę przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat wszystko może jeszcze się zmienić i oczywiście przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat czeka nas wiele burz słonecznych i zakłóceń, bo to już na przykład mamy w prognozach pogody również podawane są informacje, że burza na słońcu może spowodować pewne zakłócenia włączności, ale mam nadzieję, że nie będzie w 2013 roku żadnych zakłóceń, jeśli chodzi o podcastową dziewiątkę, i będziecie mogli w każdym miejscu na świecie, oczywiście przez internet, jak zwykle, włączyć sobie stronę bloga podcastowej dziewiątki, czy oficjalnego profilu na Facebooku i oczywiście zajrzeć, co tam w dziewiątce słychać. 2009 rok taki pozytywny dla dziewiątki. Mam nadzieję, że dla wszystkich słuchaczy również. 2009? A... 2012. <grym> Widzisz? <grym> Wydaje mi się, że teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej. Czyli na ten 2013 rok to pozostaje nam życzyć oczywiście pozostania z dziewiątką, tego żeby było coraz więcej ciekawych podcastów. Będziecie mogli sobie posłuchać i o horrorze, tak jak Adam zapowiedział. Mam nadzieję, że będziemy zapraszać także do tych filmów i horrorów, które będą w tym roku w kinach bądź też będą wydane. W jakiś sposób będziecie mogli je obejrzeć. Nie tylko do tych takich archiwów sięgniemy, ale sięgniemy również do małych tripów, czyli takich małych podróży i mam nadzieję przedstawimy wiele jeszcze ciekawych miejsc, być może nawet w najbliższej okolicy, a być może trochę dalej. Tak więc podcastowa dziewiątka, audycja ostatnia w roku 2012, kolejny podcast w 2013 roku, a którego dnia stycznia to oczywiście podamy na blogu oficjalnym podcastu i na stronie na Facebooku. Również dowiecie się, którego dnia będzie pierwsza audycja w roku 2013, bo taka mała, być może przerwa dłuższa niż dwa tygodnie się szykuje, ale to oczywiście znajdziecie informacje na bieżąco. Zapraszamy do audycji o numerze 190, właśnie muszę spojrzeć, bo popatrz, ja zapowiedziałem, że to już jest teraz audycja o numerze 193, a 194 właśnie w roku 2013. Do wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w 2013 roku. Do usłyszenia. Darek i Adam. Baby, picture you and me. Hanging round the Christmas tree. Colored lights and an angel up above. Christmas soap, love. Uwekwekwekwek. Bring a little mistletoe. We'll be hugging, we'll be kissing like two turtle doves. Christmas of love. Telling everyone Santa's gonna come. Have a lot of fun at Christmas time. Now he's on his way. Everybody say, Have a Merry Christmas of love. Sugar, let us know tonight. Imagine making out by the firelight Christmas of love, Christmas of love the thing you've been dreaming of, Christmas of love, Christmas of love.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 The Podsafe Music Network, music.podshow.com.